na wciąż nic, po prostu nic, zegar, ty katki, tak, zatrzymasz go. na to mózgu będzie nadal płynął, tysiące lat no, z elektrycznej mocy, pamiętaj, że mnie z jasnością nocy. Siedzisz w domu, ciepło wciąż i czegoś mało, przeszedł taki nic ci nie zostało, nie w roznosi w zasekce. Nie masz, nie znasz, nie wiesz gdzie w miejsce. Obwiniasz wszystkich i wszystko dookoła Jesteś zły, bo nie przewidziała tego głupa sukcesji. Wiara mądrozi ci zupełnie bez sensu, Bo jeśli jesteś dobry, możesz dobrze zginąć Jeśli jesteś zły, to szczęśliwie przeżyjesz Bo nie wiesz, co za chwilę stanie się i nie wiesz kto co, gonicie. Przy stworzach czasu, w murach murach zabieru. Jeśli coś poznasz, oślepniesz i wyjdziesz górny. Bo tam gdzie każdy z nas się udaje, musi słać oczyma, a patrzeć ustami. I bowiem twoje, jak tym tym znikają. Te kości w ogniu płoną. Myśli pękają, twoje serce wysyka, spalone jak trawa. Módl się człowieku, może twa obawa. Uchroni cię przed ostatnim cięciem kata, jednak nadeszła ta chwila. Boj się, tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, liczbę bestii przeliczy. Liczba to bowiem z człowieka oblicze, a liczba i jego 666. Chcesz wierz żyć, z kim cześć żeby się